Podcast Radio 9 Lubina, audycja numer 214. Witają. Adam i Darek. Dziś zapraszamy do kolejnej jesiennej podcastowej dziewiątki. Naszym gościem będzie m.in. Jasiek Mela. Zapraszamy do słuchania audycji. Na początek wiadomości w trzech językach. Wiadomości w trzech językach. Náhledný intéráž páchem. News in three languages. Przed mikrofonem Darek słuchacie wiadomości w języku polskim. Powstanie nowy pasaż handlowy. Pasaż książęcy, bo tak będzie nosił nazwę, powstanie już wkrótce w miejscu dawnych koszar wojskowych pomiędzy ulicami Księcia Ludwika i Łukasiewicza. W kameralnym obiekcie znajdzie się 20 najemców, w tym także najprawdopodobniej mały market sieciowy. Wizualizacja oraz projekt obiektu są już gotowe. Przy obiekcie powstanie także 100 miejsc parkingowych. Statek pasażerski gościł w Ścinawie. Przez trzy dni w ścinawskim porcie cumował czterogwiazdkowy statek pasażerski MS Saksonia, pływający pod szwajcarską banderą. Saksonia przywiozła Niemców, którzy mieszkali niegdyś na Dolnym Śląsku przed II wojną światową. Statek mierzący 82 metry długości przeznaczony jest dla 89 pasażerów oraz 27 członków załogi. Wszystkie kajuty są luksusowo wyposażone. Nowy punkt sprzedaży biletów. Bilety okresowe komunikacji miejskiej można od listopada nabyć także na osiedlu przy lesie. Punkt mieści się w kolekturze Lotto przy ulicy Gajowej w markecie Alfa Społem. Bilety na karcie będzie można tam zakodować codziennie za wyjątkiem niedzieli. Więcej połączeń lotniczych. Port Lotniczy Wrocław podpisał porozumienie o ścisłej współpracy z eurolotem. Linie lotnicze są zainteresowane częstszym lataniem z Wrocławia i widzą w regionie duży potencjał. Efektem porozumienia ma być już wkrótce wzbogacenie siatki połączeń z lotniska o kilka nowych kierunków. Więcej wiadomości z Lubina i regionu na stronie www.lubin.pl Ich heiße Adam und das sind die Nachrichten in Deutsch. Neue Einkaufspassage Cheonghenze Passage, so wird die neue Einkaufspassage heißen und wird bald auf dem alten Kasernenplatz zwischen Kschenchandvika und Łukasiewicza entstehen. Im Gebäude werden 20 Wohnungseinheiten und wahrscheinlich ein kleiner Supermarkt entstehen. Visualisierung und Designobjekt sind angewendet worden. Bei der Einkaufspassage werden 100 Parkplätze gebaut. Passagenschiff in Stinawa. Drei Tage lang hat am Stinawa-Hafen ein Vierstädten-Passagenschiff MS Saxonia angelegt. Das Schiff schwimmt unter der Schweizer Flagge. Saxonia brachte die Deutschen, die vor dem Zweiten Weltkrieg in Niederschlesien lebten. Das Passagenschiff misst 82 Meter in der Länge. Sie hat 27 Beschäftige und kann 89 Passagiere mitnehmen. Alle Passagekabine sind luxuriös eingerichtet. Neuer Kartenverkaufpunkt. Saisonkarte für den Stadtverkehr kann man am Wohngebiet Pschlesche kaufen. Der Kartenverkaufpunkt findet sich im Markt Alfas Poem in der Gajowa Straße. Saisonkarte verkauft täglich außer Sonntag. Mehr Flugverbindungen. Rostow Flughafen unterschreibt einen Vertrag mit Eurod. Die Fluglinie hat großes Interesse am regelmäßigen Flugverkehr aus Rostow und sieht großen Bedarf in dieser Region. Bald dank der Vereinbarung werden wir ein paar neue Flugverbindungen haben. Mehr Informationen findet ihr auf looking.pl. My name is Derek and this is news in English. Soon a new shopping center. The new shopping center will be named Pasaż Książęcy. Twenty stores will be opened in the former military barracks at... The center will be located at Księcia Ludwika and Łukasiewicza Street in Lubin. The project is ready. Nearby will be built 100 parking spaces. Passenger ship in Čcinawa. For three days the river port in Čcinawa docked the, a passenger ship called Saxonia. This ship is flying the Swiss flag. Lower Silesia visited the German citizens who before the Second World War lived in a region. The ship is 82 meters and carried 89 passengers. All cabins are luxury furnished. point of sale for city bus ticket. Seasons ticket for Lubin's city bus we can buying and the new point of sale on Gaiowa Street in Lubin. The point is located at the Market Alpha in Lotto Point. Point of sale is open from Monday to Saturday. More flight destinations. Wrocław Airport has signed an agreement with the AeroLot Airlines. Aerolot are interested in flying to the new destination from our region. Soon there will be more destinations and more flights. More information from Lubin we can find on www.lubin.pl za chwilę wywiad z Jaśkiem, Melą, m.in. spowodowany tym, że na ekranach kin pojawił się film Mój Biegun, w film opowiadający historię, właśnie Jaśka Meli. Chciałbym troszeczkę powiedzieć o, samym, o samej osobie Jana Meli, pierwszy, najmłodszy w historii zdobywca biegunów północnego, południowego w ciągu jednego roku. Jest współautorem programu podróżniczego w Radiu Kraków Między Biegunami. Jeżeli chodzi o jego niepełnosprawność, krótka historia, straci Znaczył on lewe podudzie i prawe przed w wyniku porażenia prądem w 2002 roku. Wszystko działo się w stacji transformatorowej. Jako niepełnosprawna osoba dokonał wielk wielkiego wyczynu, ponieważ Pierwszy, był to pierwszy niepełnosprawny chłopak, który zdobył biegun północny i południowy. Jeżeli chodzi o jego wyprawy, m.in. 2008 rok, wyprawa na Kilimanjaro, wyprawa na Elbrus w 2009 i El Capitan w 2010. M.in. dostał Nagrodę Człowieka Bez Barier, Fenomena Przekroju. To tak pokrótce o osobie Jaśka Meli. A teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wywiad z Jaśkiem Melo. Udało mi się porozmawiać z Jaskiem Melą. Rozmowa dotyczy fundacji, którą właśnie Jasiek prowadzi. Zapraszam na to nagranie. Dzisiaj gościem dziewiątki jest Jasiek Mela. Witam cię serdecznie. Cześć, witam serdecznie. Powiedz mi, prowadzisz fundację Poza Horyzonty. Jak tworzyłeś tę fundację? Same początki istnienia fundacji Poza Horyzonty to są gdzie jest przed 5 lat, bo już pięciu lat ją prowadzimy. I oczywiście od tego czasu bardzo wiele się pozmieniało. To było wielokrotne zderzanie się gdzieś tam naszych wyobrażeń z tym, co chcemy robić jak chcemy robić, z dosyć trudną rzeczywistością. Ja pamiętam, że kiedy zakładaliśmy fundację, ludzie mówili, chyba was pokręciło, żeby w czasach kryzysu, w 2008 rok, żeby zakładać fundację. Przecież teraz ostatnia rzecz, o której ludzie czy przedstawiciele różnych firm będą myśleć, to działania charytatywne. Ale stwierdziliśmy, że albo albo zakładam ją teraz, albo wcale. I czasy być może faktycznie nie są łatwe, ale to my tak mamy, że lubimy nasze. Teraz jest źle, lepsze, ten było gorzej, będzie jeszcze, no... Sam zazwyczaj się akcentuje takie negatywne gdzieś tam rzeczy. A ja uważam, że jak się chce działać, to trzeba działać. niezależnie od tego, na jaką skalę trzeba robić swoje i gdzieś tam te 5 lat nam pokazuje, że, że zdecydowanie warto. Początkowy tak naprawdę zamysł fundacji no to, to, to, to były takie rzeczy, które gdzieś naturalnie wynikały z mojego życia. Ja po, po różnych wyprawach i na wieguny i na z Markiem Kamińskim, i na Kilimanjaro, z ekipą z Fundacji Endymnej, i na różne inne wyprawy, no ja po prostu obserwowałem bardzo wielu ludzi niepełnosprawnych, którzy potrafią zupełnie omijać swoje, swoje gdzieś tam takie trudności fizyczne i mimo, mimo właśnie pewnych utrudnień, dawać sobie doskonale radę z wieloma rzeczami, których często Często nie podjęliby się zdrowi ludźmi, a z drugiej strony no, zacząłem też, spotkać też wiele osób, które bardzo potrzebują pomocy i wsparcia. Dlatego stwierdziłem, że warto trochę ten pułap wyrównać dać od siebie tyle, tyle, ile to jest możliwe. Ja spotkałem kiedyś bardzo pomocnych ludzi, którzy zupełnie bezinteresownie mi pomogli, więc powinienem dać też coś od siebie. A powiedz, jak stać się podopiecznym Twojej fundacji, bo jak wiemy, pomagasz innym. Nasza Fundacja poza Horyzonty pomaga osobom po, po amputacjach. My zbieramy pieniądze na protezy dla, dla osób po amputacjach. Amputacje oczywiście dzieją się z bardzo różnych powodów. Czasem to są wypadki, czasem choroby, czasem są to niepełnosprawności fizyczne od urodzenia. Więc finansowo skupiamy się właśnie na tej pomocy, a za to dodatkowo robimy wiele projektów jak i integracyjnych, sportowych, wyjazdów różnego rodzaju. I tutaj już przy tych projektach integracyjnych nie ograniczamy się do, do samych, samych niepełnosprawności fizycznych. W takich projektach biorą udział osoby niewidome, głuchonieme, jeżdżące na wózkach, bez rąk czy nóg. To już jakby ma mniejsze znaczenie. Żeby się do nas zapisać wystarczy się zgłosić przez formularz na naszej stronie www.pozahoryzonty.org. My w tym momencie mamy bardzo wiele osób oczekujących na pomoc w związku z tym, że niestety państwo wielokrotnie zostawia osoby niepełnosprawne same sobie, nie mobilizuje ich do, do działania. Ja uważam, że w ogóle system, system taki rentalny w Polsce jest, jest po prostu zły, on jest chory. To nie jest tak, że problemem jest to, że ludzie niepełnosprawni dostają za małe pieniądze. To wcale nie o to chodzi. Ten system uczy nas takiej pasywności, siedzenia na tyłku czekanie na kolejną porcję renty i ten system działa trochę tak sieć, nie ruszaj się, dostaniesz 600 stówek spróbuj iść poszukać pracy jakiejś aktywności, to Ci tą rentę zabierzemy. więc jak taki system ma mobilizować ludzi do działania? My staramy się ten system obchodzić i, i zachęcać ludzi do, no, do po prostu sięgania po różne Różne aktywne części życia, bo sport, czy różne inne działania, pasje, to nie są rzeczy absolutnie zarezerwowane dla jakiejś kategorii ludzi. Nawet tą kategorią kategorię się ludzi zdrowych i pełnosprawnych. A powiedz, jak pomóc fundacji? Jak można stać się darczyńcą? Oj, takich pomysłów na... sposobów na wsparcie fundacji Poza Horyzonty jest wiele. Najprostszym jest po prostu darowizna. Darowizm, darowizm na rzecz fundacji można dokonywać zarówno właśnie na po prostu na wsparcie działania Fundacji, ponieważ to jest bardzo istotne, coś na co się często nie zwraca uwagi, czyli to, że Fundacja to nie są tylko konkretne działania, ale to jest też utrzymanie biura, to jest paliwo, to są różne wyjazdy. Ja Czas bywa tak, że spędzam naprawdę bardzo, bardzo wiele czasu w pociągach, po prostu jeżdżąc do naszych podopiecznych, jeżdżąc do szpitali, do szkół, na różnego rodzaju spotkania. Te wszystkie rzeczy też trzeba w jakiś sposób opłacić. Także my jesteśmy zawsze bardzo wdzięczni za te działania, które pomagają nam pomagać. Bo bez biura, bez, bez po prostu biletów kolejowych, czy, czy wjazdów, no, nie moglibyśmy działać na taką, na taką skalę. Założyliśmy coś takiego, co nazywa się klubem wspieracza fundacji poza horyzonty. Taki klub polega na tym, że jeżeli nie mamy możliwości wesprzeć fundacji dużą kwotą jednorazowo, możemy miesięcznie przeznaczyć jakąś kwotę. To może być 5, 10, 15 złotych, ale kiedy tak się zbiera ziarnko do ziarnka, to te nasze miesięczne wpłaty naprawdę po jakimś czasie potrafią, I potrafią zrobić skupanie. coś wielkiego. Tak jak, tak jak kropla drąży skałę, tak i, i takie, mała, takie małe wsparcie potrafi komuś naprawdę odmienić życie. Bo bardzo często my sobie myślimy ja to nie jestem żadnym milionerem, żeby to zaraz komuś zmienić życie, więc to w ogóle siara, komuś przeznaczać piątaka. A no to wcale nieprawda, bo z tych piątaków naprawdę można, że tak powiem, wybudować komuś te czy ręce. Oczywiście będzie można skorzystać również z odpisu podatkowego i słynnego 1%. Zbliża nam się koniec roku, więc będzie można wziąć pod uwagę fundację również twoją. Powiedz mi jeszcze może kilka słów dotyczących twoich wypraw, bo... Jak wiemy, wszyscy śledziliśmy twoją wyprawę z Markiem Kamińskim. Yy, może krótko, w kilku słowach, jak to było? Była pierwsza wyprawa i te tak naprawdę początkowe wyprawy na obawę i ziemi z Markiem Kamińskim, to były wyprawy, które gdzieś tam we mnie zaszczepiły przede wszystkim takie przekonanie, że chcieć znaczy móc i które gdzieś zainicjowały różne dalsze, kolejne projekty, które w moim życiu się działy i niejako stały się też tak naprawdę takim początkiem tych różnych różnych przemyśleń, które wpłynęły także na to, że teraz sam działam na rzecz innych ludzi. To trochę działa jak takie, jak takie domino. Dostajesz coś, ale stajesz się też częścią takiej sensownej układanki. Wpadasz w takie koło, takie koło zamachowe i to jest naprawdę piękna sprawa. Także te pierwsze wprawy dla mnie były takim rzeczywiście sposobem na udowodnienie, szczerze powiedziawszy głównie sobie, że jestem bardzo wiele wart, że mogę robić rzeczy wręcz kosmiczne. A, no i to właśnie sprawiło, że teraz, teraz działam w projektach razem z innymi ludźmi, dużo więcej satysfakcji niż samemu przechodzenie jakichś barier wewnętrznych swoich, czy właśnie coraz wyżej, coraz dalej. Więcej przyjemności sprawia i dzielenie się tym z, z innymi osobami, dla których być może wyjście z domu, pojechanie, pojechanie w Bieszczady jest, jest wyprawą życia. Przed tobą jeszcze jakaś wyprawa, wybierasz się gdzieś daleko. Możesz powiedzieć kilka słów na ten temat? Akurat, akurat zdarzył się taki moment w moim życiu, że udało mi się, nad czym pracowałem od kilku miesięcy, udało mi się sobie zapracować na taki dłuższy urlop, ponieważ właśnie bardzo niedługo, bardzo niebawem wyjeżdżam na pół roku do, do Azji. Takie kraje jak Tajlandia, Kambodża, Wietnam, Laos, Indie, Indie, Chiny, Mongolia. No i to jest, to jest takie jedno z moich marzeń, które kiedyś w głowie nazywałem yy, nazywałem podróżą dookoła świata Zdecydowałem się nie, jakby nie robić takiej pętelki wokół planety bo to, bo to nie o to chodzi, ale rzeczywiście pojechać na parę miesięcy w taki sposób, żeby podróżując nie musieć nigdzie pędzić i się śpieszyć bo ja jako fan podróży autostopowych na prawie każdym wyjeździe mam takie poczucie kurczę. to są tacy kapitalnie ludzie, super by było spędzić z nimi trochę więcej czasu ale nie można, bo czas goni Trzeba wracać do, do, do pracy, do wielu różnych obowiązków, i innych zobowiązań. A tutaj chciałam raz w życiu mieć takie poczucie, że chcę, to zostaje tydzień, czy nawet miesiąc, a potem jadę sobie dalej, że bardzo wiele rzeczy mogę, a nic nie muszę. Muszę tylko gdzieś rozbić namiot, czy mieć dach nad głową, coś ja sobie ugotować do jedzenia i to tyle. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że... Po raz pierwszy, co prawda, ale nie po raz ostatni zagościłeś w dziewiątce. Mam nadzieję, że przy okazji różnych twoich wypraw będziemy mogli liczyć i słuchacze na kilka ciekawych słów z, chociażby z twojej najbliższej wyprawy. Jak tylko wrócę do, do Polski, a może to być w maju, może to być w lipcu, zobaczymy. Myślę, że przed wakacjami to, to wtedy się polecam. Myślę, że broda mi trochę podrośnie, chociaż w radiu tego, tego nie widać. Mam nadzieję, że będzie mnie spodnie słychać. Także do usłyszenia. The face, or recognize a place, and the stream life suddenly becomes you. Where your father never met your mother, or instead of you, That had some. Till he learned to walk and then he learned to fly And he flew away into the swirling sky To seek his home Anywhere in the streets, There's a flicker of flame across the photographs His wings are burning, burning a flicker of flame across the photographs. His wings are burning, burning. There's a flicker of flame across the photographs. His wings are burning, burning. There's a flicker. Of Myślę, że rozmowa z Jaśkiem Melą, którą wcześniej słyszeliśmy, była bardzo ciekawa i tak samo inspirująca dla wielu ludzi. I oczywiście zapraszamy do wspierania Fundacji Jaśka Meli. Wszystkie informacje również w linku do Fundacji Jaśka. W dzisiejszej 214 audycji podcastowej dziewiątki to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Zapraszamy za dwa tygodnie, mam nadzieję, że będzie równie ciekawie i że jeszcze więcej ciekawostek, oczywiście w cyfrowej jakości, jak to przystało na podcast Radio 9 Lubin. Cyfrazacja Radia już się w Polsce rozpoczęła. Być może o tym porozmawiamy chociażby za dwa tygodnie. Zapraszamy, do usłyszenia, cześć. Cześć